To tylko żarty, a ty zaraz wpadasz w złość mi na mnie się boczyłaś, chyba dość Na spacer chodźmy w ten niebieski mrok Co za noc W dancingu małym pari tańczą, cha-cha-cha Z grającej szafy dla nas śpiewa Dalida W złote się ustroił most Co za noc i ty uśmiechnij się, i ty zaśpiewaj też No nie bądź na mnie zła, bo czy to warto? Na sprzeczki szkoda słów, gdy wkoło zapach bzu I księżyc zgubił się wśród tylu lamp Uśmiechem okien nas pozdrawia każdy dom Kajarnie kina zapraszają do nas wstąd A my idziemy w kolorowy rok. O, co za noc! Lacony tylu aut, melodie krają nam, Mrugają z wszystkich stron neonów oczy. Nad miastem nocny wiatr, rozsypał worek gwiazd I nawet z cieniem cieńcał się. Wracamy razem przez ulice puste już, Na środek nieba wyszedł księżyc nocny stróż I tylko dzwoni nasz spóźniony krok. Oh, a